wykład Derka Prinsa pod tytułem Upewnij się o swoim powołaniu. Temat naszego spotkania na dzisiaj i pozostałych wieczorów bardzo konkretne wrażenie odnoszę dotyczące tego, o czym Bóg chce, abym mówił. I chciałbym mój temat dzisiejszy ogłosić. I także dziś wieczorem i każdej poszczególnej nocy następnej będę z pewnymi aspektami tego tematu się rozprawiał. To będzie seria spotkań i wszystkie mają ten sam cel. Aby wprowadzić mój temat chciałbym na chwilę przeczytać drugi list Piotra, rozdział pierwszy, werset dziesiąty. 2 Piotra 1:10. Tak więc, bracia, bądźcie jeszcze bardziej gorliwi, aby upewnić się o swoim powołaniu i wybraniu. To jest mój temat i chciałbym trochę to skrócić. Upewnij się o swoim powołaniu. To jest coś, co napełnia mnie Poczuciem tej ważności. Widzę, że naprawdę pomiędzy chrześcijanami, którzy znają Pana w jakiś sposób, jest bardzo mało tych, którzy mogą powiedzieć, że upewnili się o swoim powołaniu. Myślę, że jest mnóstwo chrześcijan, którzy nawet nie zdają sobie sprawy, jakie jest ich powołanie. A więc moim pragnieniem ty, te, tych wieczorów będzie te podstawowe prawdy o Bożym powołaniu Wam zbliżyć w taki sposób, abyście mogli działać w oparciu o nie. Nie jestem zainteresowany religijnymi wykładami. Bóg uwolnił mnie od tego więcej niż 20 lat temu. Ale kiedy głoszę o cokolwiek, to moje głębokie pragnienie jest, aby czynić to tak, żebyście mogli działać w oparciu o to, czego uczę. To jest moje pragnienie dziś wieczorem tutaj. Tak więc mm, chciałbym zająć się tematem powołania przez Boga. Powołanie, słowo powołanie jest używane tradycyjnie przez tłumaczy biblijnych i wiem, że także w nowoczesnych tłumaczeniach jest używane. Jeżeli chcecie dwa alternatywne czasowniki, które wyrażają zawartość tego słowa, to pierwsze to jest zaprosić, a drugie zobowiązać. Więc Boże powołanie jest wskazaniem, ale także zobowiązaniem. I powiem Wam, że w momencie, kiedy Bóg konfrontuje Cię z Twoim powołaniem, to jest najważniejszy moment w Twoim życiu i całe Twoje przeznaczenie na czas i wieczność będzie zdeterminowane przez sposób, jak Ty odpowiesz na Boże powołanie. Pamiętam w moim własnym doświadczeniu, dorastałem w Anglii, w kościele anglikańskim i różne rytuały, ceremonie Jego znam. Doszedłem do wieku 24 lata, nawet nie znając osobiście Boga. W rzeczywistości nawet nie wiedziałem, że można znać Boga osobiście. I nigdy nie spotkałem nikogo, kto powiedział mi, że to możliwe jest osobiście spotkać Boga. Nie chcę krytykować Kościoła anglikańskiego, ale po prostu mówię, takie było moje doświadczenie. I potem, kiedy służyłem w armii brytyjskiej w II wojnie światowej, musiałem opuścić mój uniwersytet w Cambridge i to było zupełnie obce środowisko, otoczenie. Nagle zostałem skonfrontowany z Bożym powołaniem przez spotkanie, na którym byłem. Nie, mam, nie miałem w ogóle doktrynalnej wiedzy o zbawieniu, nowym narodzeniu, prawdach ewangelicznych. Byłem zupełnie obcy tym prawdą, ale coś było dla mnie bardzo jasne, że Bóg wyzwał mnie, że Bóg uczynił coś dostępny dla mnie. I ja mogę nigdy nie, nie mieć jeszcze raz tej okazji. Nie, mo nie mogę Wam powiedzieć, jak to było dla mnie jasne, ale wiedziałem, że muszę podjąć decyzję. Gdybym nie podjął decyzji, nigdy nie miałbym możliwości, aby tę decyzję jeszcze raz podjąć. I zawsze zasmuca mnie, kiedy widzę, że ludzie grzeszą z łaski Bożej. Są niemożli, jest niemożliwe dla nich, żeby poświęcili się, postanowili coś w swoim umyśle, więc mówię dziś do was wieczorem, jeżeli nigdy nie byłeś skonfrontowany z Bożym powołaniem, a dziś jesteś skonfrontowany, nie myśl sobie, że będziesz miał drugą szansę, możesz mieć, możesz mieć wiele, ale nie możesz na to liczyć. I to jest bardzo niegrzeczne, jeżeli Bóg daje Ci zaproszenie, a Ty nie odpowiadasz. Chcę powiedzieć coś o relacji między powołaniem, a całym Bożym celem. Teraz... Jest, to jest ogłoszenie, że czyjś samochód blokuje w tej chwili wyjazd z garażu czy jakiejś osoby, która ma nocną zmianę. Więc taki jest numer rejestracyjny i wyprowadź samochód z tego garażu. Będziemy się o Ciebie modlić. Teraz blisko, rozdział 8 i 3. Roman 8 rzymian 8, 28, 29 i 30. I my wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy Boga miłują. Alternatywne tłumaczenie mówi, Bóg pracuje we wszystkim dla dobra tych, którzy Go kochają, którzy są powołani według Jego celu. Zauważcie, powołanie. Bóg nie działa we wszystkim ku dobremu dla wszystkich, ale działa dla tych, którzy odpowiedzieli na Jego powołanie. Jeżeli odpowiesz, to zorientujesz się, że jesteś w szczególnej kategorii ludzi, wokół których wszystkie Boże cele się koncentrują. I potem Paweł mówi, tych, których Bóg wcześniej poznał, także przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna pierworodnego pośród wielu braci. Których przeznaczył, tych powołał, a których powołał, także usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Paweł mówi tutaj, że przed Bożym powołaniem, on dwie rzeczy robi. Najpierw nas zna przed czasem, a potem nas, nas przeznacza. Jeżeli na chwilę przeczytacie pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, werset drugi, zorientujecie się, że Paweł pisze do konkretnej grupy chrześcijan mówiąc o nich, że są wybranymi zgodnie z Bożą wolą. Wybrani, wybrani zgodnie z Bożą pełną wiedzą. Jeżeli połączycie Rzymian 8 i pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, zorientujecie się, że kiedy Boże powołanie przychodzi do naszego życia, to Bóg czyni trzy rzeczy, z których nie konsultuje z nami, trzy rzeczy, które nie dzieją się nawet w czasie, ale w wieczności. Tak więc Boże powołanie jest miejscem, gdzie wieczny Boży cel wynurza się z wieczności i dotyka nas w czasie. Dlatego powołanie jest takim bardzo ważnym momentem w naszym życiu. Trzy rzeczy Bóg uczynił w wieczności. Prze poznał nas, wybrał nas i przeznaczył nas. Powróbcie, że powiem, gdy złapiecie to poselstwo, nigdy więcej nie będziecie przypadkowo czekali, aż coś się stanie. Nigdy więcej nie będziecie czuli się jak, pyłka, jak pyłek w kosmosie. Będziecie się czuli częścią wiecznego Bożego planu. Nie ma wypadków w Bożym planie. Na początku On poznał nas, znał nas już wiele, wiele wcześniej, przed narodzeniem przed nazwaniem nas po imieniu, znał nas z wieczności i na podstawie swojej wiedzy wybrał nas. Bardzo ważne jest rozumieć, że Bóg wybiera na podstawie swojej wiedzy. Więc jeżeli Bóg wybiera Cię, abyś coś dla Niego zrobił, On wie, że to możesz zrobić. Rozumiesz? On nigdy nie wybiera Cię, abyś zrobił coś, czego z Jego łaski nie jesteś w stanie zrobić. Nie uciekaj przed Twoim powołaniem na podstawie tego, że nie umiesz tego zrobić. Ważne, aby to zrozumieć. Wszystko zaczyna się od Bożej, wiecznej wiedzy, którą nas poznał. Boża wiedza jest coś, które, który nas przewyższa. Biblia mówi, że On zna każdą gwiazdę i każdą gwiazdę nazywa po imieniu. Tak gwiazdy działają, a wiemy, że są biliony, biliony gwiazd, ale Bóg każdą zna po imieniu. Bóg zna każdy, każdego gołąbka. Jezus mówi, czy nie sprzedają dwóch gołębi za denara, a pięć za dwa denary. Więc jeżeli, to jest nawet takie z biznesu, ze świata biznesu określenie, jeżeli kupisz pięć, to jednego denara zaoszczędzisz. Ale nawet ten, za którego się nie płaci, nie spada na ziemię niezauważony. Więc jeżeli... Bóg przychodzi na pogrzeb gołębia, to znaczy, że nie ma żadnego gołębia nawet na świecie, o którym Bóg by nie wiedział. Jezus powiedział, nawet włosy na głowie waszej są policzone. On zna dokładnie liczbę Twoich włosów. Więc Boża wiedza, cały wszechświat zlicza w, w siebie: od gwiazd do gołębi i do włosów na Twojej głowie. Nie tylko czas, ale cała wieczność. Wszystko jest Bożej wiedzy. Jeżeli możesz zacząć odczuwać ogrom Bożej wiedzy, to da Ci inną postawę do życia i do samego siebie. Na podstawie swojej wiedzy wybrał nas, a potem wybrawszy nas, przeznaczył nas. I to jest słowo które jest trochę ekstremalne i zostało zniekształcone on nie przeznaczył nas do zbawienia, On przeznaczył nas do upodobnienia się do obrazu Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś mówi, że jest przeznaczony do zbawienia, a ja nie widzę owoców w jego życiu, to ja, mam kwest... ja kwestionuję to. Ale jeżeli ktoś jest przyrównany do obrazu Jezusa Chrystusa, muszę wierzyć, że Bóg go do tego przeznaczył, ponieważ w żaden inny sposób nie upodobniłby się do Jezusa. On przeznaczył, to znaczy ma plan dla Twojego życia. Już od kiedyś, w przeszłości, był ten plan. Bóg znał każdy dzień, każdy tydzień, każdy rok. Znał problemy i kryzysy, które Cię skonfrontują. I ma odpowiedź na każdy z nich. Bóg nie ma w Bożym czasie nie ma pośpiechu i On nigdy nie działa z zaskoczenia nie ma takich rzeczy, w której Bóg nie mógłby nam pomóc więc trzy rzeczy dzieją się dla nas w wieczności Bóg zna nas wcześniej, wybiera nas i przeznacza nas On kieruje naszym życiem do tego Bożego celu i wiecie, powiem wam, jeżeli wy zgodzicie się na Boże powołanie, to niebieski komputer zrobi resztę. Nawet kawałka kurzu nie ma wszechświecie albo insekta, o którym Bóg by nie wiedział. A my jesteśmy częścią centralnej części jego planu. Teraz, kiedy On nas wcześniej znał, wybrał nas, przeznaczył nas, to On interweniuje w naszym życiu w pewnym momencie i powołuje nas. Rozumiecie? Moment Twojego powołania jest momentem, kiedy wieczność dotyka Twojego życia. Bóg dotyka twojego życia możesz żyć bardzo beztroskim zadowalającym siebie materialistycznym życiem nieświadomy czegokolwiek to Bóg dla ciebie zaplanował i nagle w sytuacji, w której nigdy nie zaplanowałbyś nagle jesteś konfrontowany z faktem, że Bóg powołał cię i całe Twoje przeznaczenie wieczne będzie zdeterminowane od sposobu jak odpowiesz na to powołanie i wieczność będzie za krótka, aby podziękować Bogu za fakt, że z Jego łaski powiedziałem tak nie zdawałem sobie sprawy wierzcie mi, co, co ja robiłem oddając się Bogu do tego powołania Bóg nie dał mi całego obrazu, co będę robił, ale dał mi pewien szkic dla mojego życia. Nie wiedziałem, jak, jakiego języka Bóg używał, ale przemówił do mnie przez Ducha Świętego, że to będzie jak mały strumyczek, a potem rzeka z tego będzie, a potem rzeka stanie się wielką rzeką, rzeka stanie się morzem, a morze wielkim oceanem. I powiedziałem, Boże, o czym Ty mówisz? I stopniowo zdałem sobie sprawę, że Bóg mówił o czymś, co będzie głównym motorem w moim życiu. Jeżeli wiecie coś o naszej służbie wyjścia na zewnątrz, to będziecie wiedzieli, że nasza służba dotyka prawie połowy ludności świata. Muszę powiedzieć, Boży Plan jest ciągle wykonywany przez więcej niż 40 lat i ciągle jest wykonywany. Zwykłem mówić i moja żona wie, że to jest taki wzór w moim życiu. Im więcej dojrzały się stawałem, tym więcej razy mówiłem, to stanie się, ponieważ Bóg powiedział, że się stanie. A ja muszę być w harmonii z Bogiem. Nie mogę sprawić, by to się stało. Większość obietnic jest o wiele za duża, abyśmy własnymi wysiłkami je wykonali. Musimy po prostu przez wiarę chwycić je i powiedzieć, Boże, powiedziałeś, uczyń to. Teraz będę mówił o relacji pomiędzy byciem powołanym, aby cię zbawionym. Ja bym powiedział, że w totalnym Bożym planie, który w wielu fragmentach Nowego Testamentu jest wyznaczony, jest siedem wersetów, czy siedem słów, które są takie znaczące. W większości one są zawarte w Rzymian 8, ale nie wszystkie. Wymienię je. Bóg wie wcześniej, wybiera, przeznacza. Powołuje. A kiedy odpowiesz na powołanie, On zbawia. A kiedy Cię zbawił, to są dwie więcej. usprawiedliwiacie i uwielbiacie. Cię. W ja 8, wszystkie te osiem rzeczy jest wymienionych. Kogo powołał, tego usprawiedliwił, kogo usprawiedliwił, tego uwielbił. W Bożych planach to nie jest tylko przyszłość, to jest wiecznie Ale ustanowione. Ale pokrótce chcę powiedzieć o związku między powołaniem a zbawieniem. I teraz przyszedłem przez 24 lata życia, nawet nie wiedząc, że mogę być zbawiony. Może niektórzy są także w stanie takim i dzisiaj. Powiem Ci, możesz być zbawiony i być pewny, że jesteś zbawiony. Po pierwsze, drugi list Tesaroniczan otwórzmy. Rozdział drugi, werset 13 i 14. Drugi Tesaloniczan 2, 13 i 14. Paweł pisze do ludzi, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa i wierzącymi. I mówi, dziękujemy zawsze za was Bogu bracia ponieważ Bóg od początku wybrał was widzicie, Bóg wybrał ich do zbawienia On wybrał cię, abyś był zbawiony powiem ci, bracie i siostro Gdyby Bóg nie wybrał Cię do zbawienia, nigdy nie byłbyś zbawiony, ponieważ wybór nie jest nasz, tylko Boży. My możemy tylko odpowiedzieć, ale my nigdy nie możemy podjąć inicjatywy z Bożych rąk. Jezus powiedział apostołom, wy mnie nie wybraliście. Ja Was wybrałem. I powiem Wam, w Bożym planie, Jedyne wybory, które mają znaczenie to są Boże wybory. My możemy głosować na ludzi, wyznaczać ludzi, możemy ogłaszać ich w tym czy tamtym w kościele, ale jeżeli Bóg ich nie wybiera to nie będzie owocu. Jezus mówi, ja was wybrałem, abyście szli i przynosili owoc, aby owoc wasz był trwały. Trwały owoc. Wychodzi tylko z Bożego wybrania Jeżeli nie jesteś w Bożym powołaniu To może być wiele religijnego wysiłku Ale żadnego trwałego owocu I teraz ten werset dalej Ponieważ Bóg od początku Wybrał cię do zbawienia Przez usprawiedliwienie w duchu I wiarę w prawdę To jest część Dotycząca Ducha Świętego Duch Święty jest Mogę to powiedzieć Mm -hmm. przewodnikiem, który Cię prowadzi do miejsca, gdzie spotykasz się z Bogiem w moim przypadku Duch Święty mocno pracował we mnie przed tym jak poznałem Pana wcześniej nie wiedziałem kim On jest to było niesamowite, nie wiedziałem co się dzieje ale Duch Święty przygotowywał mnie prowadził mnie do miejsca gdzie miałem spotkać Pana widzicie Duch Święty nie zaczyna pracować po swoim zbawieniu On prowadzi cię do miejsca gdzie będziesz zbawiony Duch Święty tego nie uczy może to uczynić, czego Ty nie możesz uczynić. Dalej, zbawienie w następnym wersecie, do którego powołał Was przez Ewangelię. Że, da, ku uwielbieniu chwalebnej chwały Jezusa Chrystusa. Widzicie? To jest ku uwielbieniu. Nie pozostawaj w swoim chrześcijańskim doświadczeniu tylko na usprawiedliwieniu, ponieważ Bożym celem jest, aby Cię uwielbić. Zauważ, Paweł mówi, Bóg wybrał ich do zbawienia i powołał ich do tego przez ogłoszenie Ewangelii. Tak więc, jeżeli jesteś powołany przez Boga, jesteś powołany do zbawienia, ale powołanie Boże tylko zaczyna się, gdy jesteś zbawiony. I tu bardzo jasno Wam chcę to powiedzieć. Jesteś zbawiony, ale w wielu przypadkach nigdy naprawdę nie odkryłeś swojego powołania. Nigdy nie odkryłeś celu, dla którego Bóg Cię zbawił. I to jest tragedia. Możesz przejść całe życie, nie znajdując Bożego powołania. I skończyć w niebie. Ale pomyliłeś się i... Straciłeś najważniejszą rzecz na ziemi. Nie mogę tego jeszcze bardziej podkreślić. Świętości powołania Bożego. To nie jest coś, co łatwo możesz traktować albo sobie żartować z tego. To jest coś, co ma ogromną konsekwencję w życiu Twoim i moim. Teraz chcę dalej przejść do drugiego listu Piotra, rozdział pierwszy, werset 9. Przepraszam, drugi Tymoteusz, rozdział pierwszy, werset dziewiąty. Ten werset mówi, że jeżeli już odpowiedziałeś na pierwsze powołanie Boże i doświadczyłeś zbawienia, to wtedy Boże cele, Wypracowują się w Twoim powołaniu dla chrześcijańskiego życia. Twoje powołanie zaczyna się przed zbawieniem, jest aktywowane przez zbawienie, ale jest o wiele czymś więcej aniżeli samo zbawienie. 2 Tymoteusz 1,9 Bóg zbawił nas i powołał nas. Świętym powołaniem, nie, nie jest zgodnie z naszymi uczynkami, ale Jego celem i łaską, która jest nam dana w Jezusie Chrystusie, zanim czas się zaczął. Zauważ, jeszcze raz, jeszcze raz, Paweł mówi o wieczności, o wieczności, jaka jest perspektywą dla tego, co robisz w swoim życiu. I dlatego też używa takiego podobieństwa, aby spojrzał na swoje życie z wieczności. Boże plan zaczął się w wieczności. Bóg zbawił nas, powołał nas świętym powołaniem. Nie zgodnie z naszymi uczynkami, ale zgodnie z Jego, Jego celem i łaską, która jest nam dana w Chrystusie Jezusie, zanim zaczął się czas. Jeżeli możesz złapać to, co mówię, to wielu będzie miało zupełnie inną postawę dzisiaj w stosunku do swojego życia. Większość z Was straci swoją niepewność i brak poczucia bezpieczeństwa. Jesteście częścią wiecznego planu. Bóg zaplanował wszystko, zanim czas się zaczął. O wiele więcej. Jako wybraniec Boga jesteś centrum tego. Nie jesteś tylko częścią, nie jesteś tylko gwiazdą gdzieś dalekiej galaktyce, Jesteś w samym sercu Bożego celu. Chcę Wam wyznaczyć trzy rzeczy dotyczące Bożego powołania. Po pierwsze jest to święte powołanie. Wierzę, że wielu tutaj zdaje sobie sprawę, że ich powołanie jest święte. To nie jest jakaś gra. To wymaga priorytetu w Twoim życiu. W 1944, kiedy byłem jeszcze w Armii Brytyjskiej, Bóg powołał mnie bardzo specyficznie i powiedział mi z tymi słowami. Ja Wam podam dokładne słowa, które usłyszałem tyle lat temu. Powołałem Cię, abyś był nauczycielem pism. Wprawdzie, wierze i miłości, które są w Chrystusie Jezusie dla wielu. Spoglądam teraz 44 lata w przeszłość i mówię, wierny jest Ten, który mnie powołał i który doprowadzi to do zakończenia. Nigdy nie wierzyłem w 1944 roku, że moja służba nauczania do, dotknie połowy globu to nie dlatego, że mam talenty czy dary, ale dlatego, że Bóg jest wierny tylko On jest wierny jeżeli chodzisz w Jego powołaniu Bóg pracuje we wszystkim ku dobremu dla tych, którzy są powołani zgodnie z Jego celem rozumiecie? musisz być w Jego powołaniu w Jego celu zanim cokolwiek zaczniesz współpracować ku dobremu dla Ciebie Wejdź w jedną linię z Bożym celem i pamiętaj, że Twoje powołanie jest święte. Powinno mieć to pierwszy priorytet poza wszystkimi aktywnościami w Twoim życiu. Nic nie powinno być, co poświęciłbyś dla Twojego powołania. Dlaczego poświęciłbyś Twoje powołanie? Twoje osobiste życie, rodzinne życie czy cokolwiek, to ma priorytet ponad wszystkim innym. Jest święte. Paweł często używa przykładu atlety, który ilustruje naturę chrześcijańskiego powołania. Każdy atleta jest umiarkowany kontroluje samego siebie. Patrzcie, ludzie, którzy startują w olimpiadach dzisiaj, nawet jednego atlety nie ma, który swojej dyscypliny sportu nie uczynił priorytetem numer jeden w swoim życiu. Jego czy jej całe życie jest poświęcone tylko skakaniu trochę wyżej, albo bieganiu trochę szybciej, albo nurkowaniu szybciej i głębiej, aniżeli inni ludzie. Książki, które czytają, sposób spędzenia czasu, jedzenie, które jedzą, ćwiczenia, przyjac przyjaciele, których mają, wszystko jest połączone z tym osiągnięciem lekkoatletycznym. I Paweł mówi, oni to czynią, aby uzyskać ten wieniec laurowy. To był medal olimpijski tamtych dniach. W sumie nie ma w tym medalu zbyt dużo... Złota to jest po prostu czasowa rzecz. Ale Paweł mówi, my biegniemy po nieskażoną koronę. Jeżeli oni są tak oddani, o ileż bardziej powinni chrześcijanie być. Ale problem polega na tym, że wielu chrześcijan albo nie odkrywa Bożego powołania, albo nie odkrywa, że ich powołanie jest święte wiele błędów popełniłem w moim życiu i wiele rzeczy chciałbym, żeby było lepiej, ale jestem pewny, że zawsze moje powołanie traktowałem mnie jako święte jak tylko pamiętam wszystko robiłem, co mogłem przez wiele lat aby kultywować dar, który Bóg mi dał i wszystko, co robię w moim życiu jest czynione patrzeniem na moje powołanie, książki, które czytam, a nie czytam wiele, w sposób w jaki korzystam z czasu, nawet moje ćwiczenia. Orientuję się, że aby usługiwać dobrze, musisz mieć pewien poziom zdrowia fizycznego, więc robię, co mogę. W moim nieuporządkowanym życiu, ponieważ ni nigdy długo nie jesteśmy w tym samym miejscu, nie jemy tej samej diety i w tym samym klimacie nie jesteśmy. Ogromnie jesteśmy wystawieni na napięcia emocjonalne umysłowe i fizyczne, ale w tym wszystkim robię co tylko mogę najlepiej, aby moje ciało było zdrowe i silne. Nie po to, aby mieć same po prostu zdrowe ciało, ale to zdrowe ciało jest potrzebne, aby wypełnić moje powołanie w Bogu. Zobaczcie. Teraz druga rzecz, którą chcę powiedzieć o Twoim powołaniu, to jest to z łaski, a nie przez uczynki. Bóg podstawowo nie powołuje Cię, abyś robił coś, co możesz robić, potrafisz. Nie potrzebowałbyś w ogóle ani łaski, ani powołania, żeby to robić. Łaska zaczyna się, gdzie ludzka siła się kończy więc jeżeli naprawdę jesteś powołany przez Boga to prawdopodobnie powołany do czegoś czego nie możesz zrobić gdyby Bóg Cię nie powołał twój pierwszy, twój pierwszy, Twoja pierwsza reakcja będzie ja nie potrafię tego zrobić Boże ja nie umiem, no ja nie potrafię i dlatego to jest moje powołanie to nie jest zgodnie z Twoim celem lub uczynkami to jest zgodnie z Bożą łaską kiedy Bóg Cię powołuje, to Jego łaska zawsze wystarcza, aby wykonał to, do czego Cię powołał. Możesz oprzeć się na Jego łasce. Trzecia rzecz, wszystko zaczęło się w wieczności. To nie, jest, to nie jest coś, co jakby jest drugim wynalazkiem Boga. To już jest coś, co Bóg zaplanował. To nie jest tak, że przypadkiem znalazłeś się w kościele, na którymś miejscu. Bóg zbawił Cię, ponieważ ma cel dla Ciebie po co Cię zbawił musisz znaleźć ten cel Efezjan rozdział 2, 8 Bóg mówi przez łaskę jesteś zbawiony z wiary jest to dar Boży nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, ponieważ jesteśmy Jego Współpracownikami stworzonymi w Jezusie Chrystusie dla dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Nie no, musi znaleźć nam jakiejś roboty po tym, jak jesteśmy zbawieni. On zbawia nas, dlatego, żebyśmy zrobili coś, co dla nas przygotował od wieczności. I to jest. Jest tam nieskończona ilość problemów i frustracji w Twoim życiu, jako chrześcijanina. Aż do chwili, gdy znajdziesz swoje powołanie. Wielu chrześcijan spotkałem, którzy znają Pana, są zbawieni, ale sfrustrowani, nieefektywni, mniej więcej nieproduktywni. Nie dlatego, że brakuje im talentów, ale nie znaleźli swojego powołania i teraz jest jedno stwierdzenie, które Jezus czyni bardzo znaczące Mateusz 22,14 bardzo pokrótce wielu jest powołanych ale co? ale mało wybranych a więc musisz określić czy będę jednym z wybranych i dziś wieczorem, jako drugą część tego poselstwa, chcę powiedzieć Ci, jakie są wybrania, jakie są wymagania od wybranych. Niektórzy po prostu nie sprostają wam wymaganiom, ponieważ aby wykonać powołanie, musisz sprostać Bożym wymaganiom. Nie chcę, aby to było długie poselstwo, ale chcę pokrótce Wam wyznaczyć, co jest wymagane. I w tym aspekcie Biblia bardzo wyraźnie się wypowiada i pozostawia nawet śladów wątpliwości. Powiedziałbym, gdybym jedno słowo miał opisać lub frazę, która wyznacza, co jest najważniejsze, słowo byłoby niepodzielny umysł. Aby znaleźć i wypełnić powołanie, musisz mieć niepodzielny umysł, taką osobą być. Nie człowiek, który walczy o wszystko, zabiegał wszystko i ma wiele celów w życiu musisz wiedzieć gdzie zmierzasz i jak tam tym się dostać musisz iść drogą twardo trwale bez bycia zwiedzionym i zamieszanym w coś innego i zawsze smuci mnie w ciele Jezusa Chrystusa przez wielu, ile, wiele lat widzieć ludzi powołanych którzy zostali sprowadzeni na bok I Także ja w tym tygodniu będę mówił o tych pomyłkach i w jaki sposób ich uniknąć. Nie mam żadnej statystyki, ale jestem, boję się, że wielu bardzo powołanych ludzi w końcu jest sprowadzonych na manowce. A powód jest brak niepodzielnego umysłu. Ewangelia Łukasza, rozdział 14 i parę wersetów przeczytamy. Łukasz 14, werset 26 i dalszy Nigdy nie możesz narzekać, że Jezus nie powiedział, jak to jest. On na pewno... Powiedział i nie zostawił żadnych białych plam. Łukasz 14, 25 Wielkie tłumy szły za Nim i powiedział im Jeżeli ktokolwiek przychodzi do mnie, a nie, nie ma w nienawiści swojego ojca, matki, dzieci i rodzeństwa, nawet siebie samego, nie może być moim uczniem zauważ słowo nie może Jezus nie powiedział to jest trudne ale niektórym się udaje Jezus mówi nie może i dalej mówi jeżeli ktoś idzie za mną a nie nie się krzyża nie może być moim uczniem krzyż ma dwa aspekty po pierwsze krzyż to jest tam gdzie Boża wola i Twoja wola się przecinają to jest tam gdzie Ty musisz powiedzieć nie moja wola ale Twoja Panie po drugie, krzyż to miejsce, gdzie umrzesz i musisz wziąć krzyż, wiedząc, że w pewnym momencie będziesz skonfrontowany z tą decyzją nie moja wola, ale Twoja Panie. I to będzie miejsce, gdzie Ty i Twoje ego i Twoje ambicje, wszystkie, cała twoja, cały Twój spryt i talenty umrą. I z tej śmierci Jezus coś zupełnie innego wyprowadzi. Jezus mówi, ten kto zatrzyma swoje życie straci je, ale ten kto straci swoje życie dla mnie, znajdzie je. Jest życie, aby stracić i jest życie do znalezienia, ale jeżeli nie stracisz swojego życia, nie znajdziesz tego innego życia. To jest znaczenie wzięcia krzyża. To jest miejsce, gdzie to stare życie kończy się. Życie samowoli, zadowalania siebie, stawiania swoich własnych standardów, robienia tego, co się chce, to kończy się. No, bo Jezus mówi: Dwa przykłady. Któż z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położył fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: Ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Jedną ze znaczących rzeczy na Bliskim Wschodzie jest wiele domów, jak to. Nie trzeba daleko wyjeżdżać z Jeruzalemu, aby znaleźć taki dom. Ktoś zaczął budować, ale nie był w stanie wykończyć. To jest tak dzisiaj odpowiednie, jak i w czasach Jezusa. Więc Jezus mówi, nie zaczynaj budować domów, jeżeli nie masz środków, aby wykończyć. I te środki, to nie chodzi o finansowe środki, ale o oddanie się. Jeżeli nie jesteś w stanie przejść przez koszty powołania, to ra raczej nawet nie zaczynaj. I dalej. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Widzicie, jeżeli chcecie służyć Panu, będziecie w mniejszości. Bóg wykorzystuje mniejszości, aby swój cel wykonać. Nie będziesz w dwudziestu tysiącach, ale w dziesięciu tysiącach, a więc jest to też ważne, jeżeli zaś nie, gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju, tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim, trzy razy nie może. Jeżeli nie nienawidzisz swoich najbliższych krewnych, swojego życia, nie możesz być Jego uczniem. Jeżeli nie bierzesz krzyża, nie możesz być Jego uczniem. Jeżeli nie, do, nie zapomnisz wszystkiego, co posiadasz, nie możesz być Jego uczniem. Co nie jest trudne, ale niektórym się udaje, to nie może być wykonane. To jest tak samo dzisiaj ważne, jak i wtedy, kiedy Jezus powiedział, jeżeli się nie narodzisz na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Nie możesz. To są niemożności. Widzicie, bracie Prince, czy to znaczy? Bra bracie Prince, czy ja mam teraz wyjść na zewnątrz, sprzedać wszystko, co posiadam i iść za Jezusem? Niekoniecznie. Ale bądź przygotowany, aby to uczynić. Jeżeli oddasz siebie, szczerze i bez, bez warunków, bycie jego uczniem, Bóg te okoliczności ustali. Ale zorientujesz się, gdy spojrzysz parę lat potem wstecz. Że Bóg w każdym aspekcie Cię przetestował. Twoja rodzina, czy jest ważniejsza od Jezusa? Czy Twoja praca jest ważniejsza od Jezusa? Czy Twój przychód jest ważniejszy niż Jezus? Albo On ma nieograniczony pierwszy priorytet w Twoim życiu. To jest ten temat. Bóg nie chce, abyś był nieuprzejmy dla swojej rodziny. Bóg nie chce, abyś był bezrobotny i leniwy, ale chce, abyś określił swoje priorytety. Wszystko, co ma wyższość nad powołaniem Jezusa, musi być nienawidzone w tym sensie. Nie dlatego, że... Bóg chce, żebyś kogoś nienawidził, ale jeżeli jest sprzeczność między czymś a Jezusem, to Twoja postawa w stosunku do tego czegoś powinna być, ja tego nienawidzę. To mnie nie dotyczy, ja nie będę siebie, tego, siebie temu oddawał. Patrząc na moje doświadczenie, ja naprawdę nie byłem skonfrontowany z tym wersetem konkretnie. W sensie, jeżeli, sprzedasz wszystko, jeżeli nie sprzedasz wszystkiego, co masz, nie możesz być uczniem moim. Ale po prostu odpowiedziałem na Boże powołanie i za każdym razem, gdy wołał, to odpowiadałem. I właściwie y, podniosłem wszystkie konsekwencje, które, których wymagało to opowiedzenie się za Bogiem. I kiedy patrzę w przeszłość, orientuję się, że byłem przetestowany w każdej głównej rzeczy. Musiałem zostawić rodzinę, musiałem zostawić kraj, musiałem zostawić zawód, oddałem wszystkie pieniądze, które miałem, nie mówiąc zapominam wszystko, co mam. Ale po prostu byłem skonfrontowany i na każdym etapie przez wybór, teraz, niektórzy wyglądają trochę smutno, ale powiem wam, wieści są dobre, ponieważ jest inna strona, jeżeli stracisz swoje życie, znajdziesz je i nie możesz powiedzieć, Boże, ja oddam Ci to, ale Ty mi daj proszę coś innego. To jest inaczej. Jeżeli Bóg mówi, oddaj mi coś, to po prostu musisz to oddać bez względu na okoliczności. Jeżeli Bóg powie, sprzedaj dom i wyprowadź się, to to musisz uczynić. Nie możesz prosić Boga o zmianę decyzji. Ale dalej mam, muszę powiedzieć, że ci, którzy najbardziej oddali się Bogu, Ci naprawdę mają największą przychylność u Boga i warunki najlepsze. Jeżeli jesteś gotowy, aby stracić swoje życie, Ewangelia Marka, rozdział 10, werset 29 i 30. Jezus, odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeżeli Jezus mówił zaprawdę, to coś było bardzo ważne i nie można było w to wątpić, a więc wielki nacisk tutaj na to kładzie. Zaprawdę powiadam wam, nie ma kogoś, kto by zostawił swój, swój dom, rodzinę, ojca, matkę, żonę, dzieci lub ziemię dla mojego z powodu i z powodu Ewangelii, kto by nie otrzymał 100 razy więcej domów, braci, sióstr, matek i dzieci i, lo, i ziemi razem z prześladowaniem. I to jest to. Na końcu i pod koniec wieku życia wiecznego. I na podstawie chodzenia z Panem przez 44 lata powiem Wam z doświadczenia, te wersety są absolutną prawdą. To nie jest tylko przesada. One nie figurują tu przypadkowo. Nic z tych kategorii nie jest takie, żeby Bóg nie mógł cię zaopatrzyć w to, jeżeli straciłeś swoje stare życie. Ale nie możesz przyjść do Boga i prosić o nowe życie, trzymając się kurczowo starego życia. Wiara mówi, ja palę mosty, a teraz poczekamy, co dalej będzie. To są warunki chodzenia w Bożym powołaniu. Jak powiedziałem, są zsumowane w jednym słowie niepodzielny umysł albo właściwie priorytety. Jezus powiedział w Łukaszu 10 rozdział werset 3 i 4, bardzo znaczący werset, Łukasz rozdział 4, 10 werset 3 i 4. To jest do Jego pierwszej grupy, którą wysłał. Idźcie, oto posyłem was jako jagnięta między wilki. Nie myślcie z sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Widzicie co? Ni nikogo w drodze nie pozdrawiajcie, to znaczy niech nic nie zwiedzie Was od tego zadania. Czasami to jest tak trywialna sprawa, która nas zwodzi, w jakieś aktywności społeczne, które nie są grzeszne, które są normalne, usprawiedliwione, ale one nas zwodzą od naszego zadania. Widzicie, na Bliskim Wschodzie, to samo jest z prawdą w Indiach, jeżeli kogoś spotykasz, to jest cała seria formalności, które musisz wypełnić. Jak się czujesz, jak z twoją żoną, jak się czują dzieci i tak dalej. I to trwa przez 5 minut i to nie jest w ogóle szczere. To jest po prostu rytuał kulturalny. Jezus mówi, nie angażujcie się w to. Nie macie czasu. Musicie gdzieś się dostać z poselstwem. Pamiętacie historię Szunamicki, która została wynagrodzona, ponieważ po prostu otrzymała syna dzięki proroctwu proroka Aliasza, ale potem jej syn umarł. Ona wiedziała, że jedyna osoba, która, która może jej pomóc, to Eliasz, więc wzięła osła i pojechała do Eliasza. I kiedy Eliasz znalazł ją, to powiedział do swojego usługi Gehazi'ego, weź moją laskę, idź i uzdrób to dziecko i powiedział, nikogo po drodze nie pozdrawiaj. To jest ten sam obraz. Masz łapkę w ręce. Jeżeli możesz dotrzeć do tego martwego dziecka na czas, to dziecko powróci do życia. Ale jeżeli ktoś się zatrzyma po drodze, jakiś człowiek, to dziecko zostanie martwe i nic go już nie obudzi. Taka jest właśnie Ewangelia, to jest ta laska, to jest laska Bożego Autorytetu, prorockie poselstwo. Jeżeli możesz dostać się do osoby, która umarła na czas, to ta osoba może powrócić do życia. Ale jeżeli angażujesz się w drugorzędne aktywności, to będzie za późno. Hebrajczyków rozdział 12. Jest tam obraz biegacza. Już mówiłem o przykładzie tego atlety, którego używa Nowy Testament. Hebrajczyków 2:1. Przeto to i my, mając koło siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, kto to jest świadkowi świadkowie? To ludzie, którzy już dokonali tego. testamentowi święci, ci, których wymienia Hebrajczyków, rozdział 11. Paweł obrazuje pewien obraz krzesła sędziowskiego w czasie Igrzysk Olimpijskich, na którym ludzie siedzą. Ci, którzy już to dokonali, oni nas dopingują i jest powiedziane ci wszyscy ludzie, którzy nas dopingują tam z góry biegnijmy biegnijmy przed ich obliczem i nie bądźmy zwiedzeni mam przyjaciela który miał bardzo modlącą się matkę modliła się przez lata o jego zbawienie, umarła zanim on doszedł do Pana i po jej śmierci Pan odpowiedział na jej modlitwę i jej syn został zbawiony. On kiedyś podróżował w Afryce, po Kongo, w takiej pionierskiej misji, I powiedział, żeby tylko moja matka mogła mnie widzieć. Ona jest teraz w wyższej służbie u Pana. I ten brat, który z nim był, powiedziała, skąd wiesz, że ona nie może Cię widzieć? widzicie, dla mnie to jest inspiracja ludzie, którzy już tego dokonali dopingują nas z tego krzesła sądzielskiego moja pierwsza żona oddany, oddana służebnica Boże, przez 50 lat służyła Panu czasami mam takie wrażenie że ona bardzo interesuje się kursem mojego życia ona ona mnie dopinguje i dopingowała mnie w czasie, kiedy opiekowałem się moimi adoptowa adop adoptowanymi córkami, za które byłem odpowiedzialny jednym z moich zainteresowań jest abym kiedy skończę mój wyścig, mógł dobry sprawozdanie zdać i także jej widzicie, jest Cały obszar odpowiedzialności, tak można to nazwać, w naszym życiu w stosunku do wieczności. Jeżeli tak naprawdę koncentrujesz się na rzeczach tymczasowych, to mijasz się z esencją, sercem chrześcijaństwa, ponieważ Ewangelia... Ewangelia się w wieczności, w Bożej wiedzy powołaniu i przeznaczeniu i kończy się w wieczności, a czas, jest tylko małą aleją pomiędzy tymi dwoma. I mówię Wam, chrześcijanie, którzy zawsze koncentrują się na tym czasie, nigdy nie są usatysfakcjonowani, ponieważ nasza satysfakcja nie polega na czasie dzisiejszym. Nie na tym życiu, kiedy patrzy na lata ogromnych, ogromnego spełnienia w służbie Pana, to, ale ostatecznym testem jest wieczność. Tak więc Paweł mówi, czy właściwie autor Hebrajczyków 12.1 mówi, "Przeto my, mając koło siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla biegnijmy wytrwale w wyścigu który jest przed nami jest napisane dwie rzeczy których musimy się pozbyć jest to grzech który nas usidla i nie możemy biec wtedy a także ciężar jest wiele rzeczy które nie są grzeszne ale są ciężarami nigdy nie widziałem osoby która biegłaby w maratonie i miałaby swój kieszeni jedną niepotrzebną rzecz. Są dosłownie ubrani tylko w potrzebne ubrania. Nic więcej na sobie nie mają. Aby jak najmniej ważyły i aby nie wpływały na szybkość biegu. I o tym właśnie jest tu mowa. Nie chodzi tylko o grzechy, ale także nie noście bezsensownych ciężarów. Na chwilę usiądźcie i niech wam Pan pokaże. Jeżeli jesteście gorliwi przed Nim, Panie, czy ja niosę jakiś ciężar, który zapobiega abym biegu w tym wyścigu, pozwól, aby Duch Święty w modlitwie objawił Ci to w sercu, może teraz albo trochę później. On Ci pokaże teraz słowa Pawła na chwilę, kiedy mówi o wyścigu, który on, którym on biegnie list do Filipian, rozdział 3 od wersetu 12 nie wiem, to już to osiągnął, albo już był doskonały jeżeli Paweł nie osiągnął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 do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zauważcie, to jest powołanie, które powstrzymuje Go w tym biegu. Właśnie powołanie powoduje, że On wszystkie wysiłki w to wkłada. I pod koniec Jego życia, pamiętacie co powiedział? Skończyłem wyścig. Wygrałem wojnę, dochowałem wiary. To jest coś, co możesz powiedzieć tylko, gdy doszedłeś do końca i nie dojdziesz do końca, jeżeli nie przesz w kierunku celu. Osobiście nie wierzę, że jest możliwe zachować wiary, jeżeli nie biegniesz w wyścigu i nie walczysz. Możesz zachować wiary, ale to znaczy o wiele więcej niż tylko po prostu głosić w sobie Ewangelię zachowanie wiary to jest wytrzymanie w konflikcie to jest wyścig i nie zachowamy wiary jeżeli nie biegniemy w wyścigu i nie walczymy w walce i w zakończeniu dwa wersety wam podam objawienie Jana rozdział 17 werset 14 jest powiedziane o ostatnim konflikcie między Antychrystem i Chrystusem. Jest napisane o Jezusie i Jego naśladowcach tak. Objawienie 17,14 Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów a w nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni Jezus powiedział wielu jest powołanych, ale mało wybranych a tu jest dalszy wymiar ci, którzy naprawdę są zwycięzcy są powołani, wybrani i wierni to jest ten wyścig zakończmy ten wyścig i wierzę, że objawienie 14 rozdział daje nam obraz tego co tu jest włączone i z tym wersetem chciałbym zakończyć 144 tysiące których można różnie interpretować to nie jest moim celem aby to wyjaśniać werset czwarty są to ci, którzy nie skarali się z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. Wierzę, że to jest klucz bycia powołanym, wybranym i wiernym. Ci, którzy idą za barankiem, gdziekolwiek on idzie. To nie jest chodzenie za systemem. To nie jest bycie częścią denominacji, chociaż to może mieć miejsce, ale to nie jest gwarancja zakończenia wyścigu. Ludzie, którzy zakończyli wyścig, to ci, którzy idą za barankiem, gdziekolwiek on idzie. Niech Wasze oczy będą skierowane na Pana. Coraz więcej, aby stało się to coraz ważniejsze, Sukces zależy od naszego osobistego stosunku do Jezusa Chrystusa. I to oznacza oddanie się, naśladowaniu Go gdziekolwiek On idzie. Gdziekolwiek On idzie, iść za Nim. Czy to jest dla Ciebie przyjemne, czy nie? Ktokolwiek idzie za Nim, czy nie idzie, ale Ty musisz iść. W świetle tego, co dzisiaj powiedziałem i myślę, że mówiłem z wielką powagą, to jest coś, z czego ja nie osiągam własnymi wysiłkami, chociaż czasami wręcz boję się powagi, z którą mówię. W większości, kiedy próbuję się wycofać z bycia w takim, w takim pośpiechu, to rzeczywiście mówię z takim pośpiechem, zmuszam do pośpiechu. I to jest coś w moim duchu, co zmusza mnie do tego pośpiechu. Wiem, że Duch Święty wskazuje na naciski życia i na ważność czasu, w którym żyjemy więcej niż cokolwiek innego. I dlatego trzeba się spieszyć. I teraz chcę dać Wam możliwość, abyście odpowiedzieli na Boże powołanie dzisiaj może nigdy nie odpowiedzieliście na powołanie do zbawienia może nie macie doświadczenia co to znaczy być zbawionym co to znaczy przejść ze śmierci do żywota ale dzisiaj jest fakt przed wami postawiony Jezus coś wam oferuje to nie jest teologiczna wiedza ty musisz odpowiedzieć na zaproszenie i damy Wam okazję, abyście to zrobili. A potem są ci, którzy są zbawieni. Myślę, że wielu tu takich jest dzisiaj, ale nigdy nie odkryłeś, po co zostałeś zbawiony. Nigdy nie zrozumiałeś, że Twoje powołanie jest święte. Niezgodnie z Twoimi zasadami i umiejętnościami ale z planem, który Bóg miał w wieczności. Teraz, jeżeli jesteś zbawiony, to cokolwiek robisz, to powinieneś robić to dlatego, że jesteś do tego powołany. Jeżeli jesteś lekarzem, to jesteś, aby być, dlatego, że jesteś powołany, aby być lekarzem. Podobnie jest, jeżeli jesteś żoną, matką, to nie powinnaś być żoną, matką tylko dlatego, że nie masz innego wyboru. To jest dlatego, że Bóg powołał Cię, abyś była matką żoną. Bóg powołuje nas do niezliczonych Różnych zawodów i zajęć. Ale ważne jest to, że Bóg powołał Cię. Powiem Wam, matki i żony wiem, że to jest najtrudniejsze powołanie, jakie można wykonywać. Jestem pewny, że Bóg naprawdę ma dla Was koronę. Osobiście wiem, że byłoby łatwiej być szefem biznesu, aniżeli jakąkolwiek matką, żoną, gospodynią domową nie myślcie, że to co robicie jest mało ważne jestem pewny, że jesteście w Bożym powołaniu a jeżeli wy nie jesteście pewne to poproście Boga, aby uczynił to dziś dla was wieczorem powołaniem jesteście może na skrzyżowaniu możecie pójść jedną albo drugą drogą i jest różnica, którą drogą pójdziecie ponieważ jedna z nich to jest droga Bożego powołania, a drugą pójdziecie sami w swoim życiu, bez powołania Bożego i będziecie sfrustrowani i spojrzycie potem, wiele lat później, że straciliście ten czas, ponieważ to nie było Boże powołanie, a więc ktokolwiek jest tu dzisiaj i chce szukać Pana i odpowiedzieć na Boże powołanie po prostu wstań usłyszałeś to poselstwo i mówisz Bóg powiedział coś do mnie dzisiaj ja chcę wejść w Boże powołanie jeżeli zdecydowałeś się to proszę Cię abyś stał tam gdzie jesteś abyś wszedł w swoje powołanie niech Cię Bóg błogosławi może musisz to przemyśleć ponieważ to nie jest tani koszt to nie jest tanie to jest ogromnie drogie ale chwała Panu On płaci rachunek niektórzy nigdy nie byli zbawieni dzisiaj Bóg mówi do Ciebie abyś przyjął to zaproszenie do zbawienia jeżeli nigdy tego nie uczyniłeś stań i zrób to teraz nie mogę wyjaśnić ile to dla Was może znaczyć, ale nigdy nie będziecie tego żałować. Może trochę poczekamy dłużej. Wiem, że jest więcej osób, które chcą odpowiedzieć. Ci, którzy wiedzą, że są w swoim powołaniu, nie się modlą o tych, którzy są w dolinie decyzji. Bardzo dobrze jest, jeżeli żony i mężowie są tutaj, niech staną razem. To ogromnie wzmacnia małżeństwo, które daje siebie Bożym celom. Ludzie naprawdę odpowiadają na Boże powołanie. Nie chcę tego przedłużać, ale nie chcę też ucinać, podczas gdy Duch Święty mówi do ludzi. Niech Cię Bóg błogosławi, coraz więcej wstaje. Jeżeli nigdy nie, odpo... nie odpowiedziałeś na Boże powołanie, to podnieś swoją rękę. Nigdy nie odpowiedziałem na Boże powołanie. Nawet do zbawienia jeszcze nie odpowiedziałem. Jeżeli chcesz to zrobić teraz, niech Cię Bóg błogosławi. Chcemy modlić się szczególnie o Was. Jest więcej ludzi, którzy stają więc nie chcę jeszcze zakończyć. Powiem Wam, dzisiaj może ustalić się Wasze przeznaczenie. Nie chcę, aby naciskać jakoś na Was. Nie możecie poprosić Boga, aby Was powołał, jeżeli nie powołuje, to wy po prostu odpowiadacie, jeżeli On już to robi. Teraz ci, którzy są tutaj, zwróćmy nasze oczy na Pana. To nie ja was powołuję, to Pan was powołuje. Chcę zaprosić was, abyście modlili się do Jezusa i oczekiwali, że On odpowie na tę modlitwę a jak On odpowie to jest Jego decyzja wierzycie w to? On odpowie przez Ducha Świętego natychmiast albo po prostu zacznie się jakiś proces który będzie kontynuował się od tego dnia to jest Jego decyzja a nie moja więc módlmy się tymi słowami i zawsze zaczynam od uznania Jezusa Zbawicielem. Zwróćcie swoje serce do Pana. Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga. Umarłeś na krzyżu za moje grzechy i zmartwychwstałeś. Odwracam się od moich własnych dróg odwracam się od wszelkiego buntu nie chcę zatwardzać mojego serca pragnę abyś przemówił do mnie i pokazał mi bardzo jasno do czego mnie powołałeś i czym mam być i proszę Cię o łaskę Panie aby kiedy przemówisz, abym był w stanie powiedzieć tak. W imieniu Jezusa modlę się. Amen. Amen. Amen. Oczy Niebieskie, dziękujemy Ci dzisiaj. Za to, że przemówiłeś do tych, którzy tu stoją przed Tobą, że przekonałeś ich, aby odnaleźli swoje powołanie w Bogu. Panie, Ty nie śmiejesz się z nas, Ty nie żartujesz z nas. My szczerze przychodzimy do Ciebie całym sercem i prosimy o Twoją wolę. I nie odwracaj się od nas, Panie. Panie, dziękujemy Ci dzisiaj za tych, którzy tu stoją. Oddajemy Ci ich, Panie. Panie, prosimy Ducha Świętego, aby stąpił na nich, niech ogień Boży stąpi na tą ofiarę, która jest na ołtarzu dziś złożona niech Twój Duch świadczy wespół z ich duchem, że przyjąłeś ich usłyszałeś ich krzyk i pragniesz swoją drogę ustalić w ich życiu oddajemy każdego z nich Tobie w imieniu Jezusa, Amen jest to koniec wykładu brata Wierka pod tytułem Upewnij się o swoim powołaniu. Dokończenie wykładu Izrael, wzór i wyzwanie. W naszym życiu. Doliną kłopotu staje się bramą nadziei. Nie wiem, jaki jest powód tego, ale pierwszy raz, kiedy jechałem tą drogą przez pustynię Negev żydowscy wierzący w 1970 roku miałem głębokie przekonanie, że coś jest przewidziane, aby stało się w Negev w, w, w, w tym miejscu. Barren, but it's a or a wilderness. Nie jest to specjalnie owocne miejsce, jest to raczej pustkowie, pustynia. So I'm just, no, that's my theory, you to jest po prostu moja teoria, wrong. zrozumcie, I'm mogę się mylić. Czytajmy werset dalej, 15. werset 15. Tam dam jej winnicę, a do winy Achor, uczynią bramę nadziei. Wiecie, co to znaczy Aho, Problem. Więc Dolina Kłopotu stanie się Bramą Nadziei. I to z Bramą Nadziei brzmi Tykwa i to jest jedna z głównych bram w Tel Awiwie, dzielnic Tel Awiwie. Kto wie, że to jest też prawdą w naszym życiu? Dolina Kłopotu staje się Bramą Nadziei.